Daj mi powód, bym ja się podniósł By być skurwielem, podaj pielem, podaj powód mi Wszyscy dziś walczą Wszyscy o podniósł Ja wciąż się staram, gdzieś nie się gądem, gądem, na, na, na, na. Do moich ziomów nie mówię braci Bo jedynego mam od narodzin Chociaż porwane mamy relacje i nie zawsze nam to wychodzi Sam, nie wiem czy to źle, że Z obcymi mam braterski kontakt To nie tylko bite pięć Raczej ciężka gadka o najgorszych troskach tak miałem od zawsze Zawsze być dla swoich jak na serce miur By nigdy nie powiedział o mnie, kurwa To był słaby punkt Właśnie trwa dwunasta runda I od kilku lat leci pierwsza minuta Mój katman od ma chirurga I tylko najbliżsi są gdzieś na trybunach Na deskach debiutant Dzieci myślą, że wygram, nie znają zasad Maskuję ból, uśmiecham się I rozumiem rodziców po latach I nie ma, że pękniesz, nie ma, że wracasz Musisz być w pionie nawet jak toniesz Dla nich jesteś jak pieprzony Batman Zawsze zapewnisz szczęśliwy koniec Daj mi powód, bym się podniósł, by być kurwielem, podaj powód mi. Wszyscy dziś walczą o podium ja wciąż się staram, by nie gonić. Daj mi powód, bym się podniósł, by być kurwielem, podaj powód mi. Wszyscy dziś walczą o podium ja wciąż się staram, by nie gonić. Wszystko leci za szybko. Przyjaciel z dzieciństwa swą walkę przegrał Nie zdążyłem się pożegnać, przebacz W tych wersach wysyłam telegram Wierzę, że tam będzie lekkość, bo ostatnie lata były męką Pewnie latasz po to, że na lika. z odkręconą manetką. Wszystko leci za szybko. Przygotować się na śmierć, raczej nic z tego Spróbuj wytłumaczyć komuś, ziomuś Twoją wieczną nieobecność Wiem skąd wynika lęk, bo Chciałbym nam podarować wieczność By oszczędzić nam łez I zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo Wszystko leci za szybko I zawsze za późno dociera to do nas Czas lubi brutalnie przypomnieć o sobie, że tego skurwiela Nigdy pokona, nie lubię go drażnić Marnować bez celu, choć nigdy nie czułem się jego więźniem Czuję się wolny i nadal spokojny I pewien tego, że życie jest piękne Daj mi powód, bym się podniósł. Być skurwielem podaj powód mi powód mi Wszyscy dziś walczą o podium Ja wciąż się staram, by nie gonić Daj mi powód, bym się podniósł podniu by Być skurwielem, podaj powód mi Podaj powód mi Wszyscy dziś walczą o podium Helikopter wody Ja wciąż się staram, by nie gonić